Rozdział 7. Richach panuje sprawiedliwie. Kraj zostaje podzielony na królestwo Szule i królestwo Kohora. Prorocy potępiają niegodziwość i czczenie bożków i ludzie nawracają się. Orichah żył długie lata i do końca swojego życia panował sprawiedliwie. Miał 31 dzieci, w tym 23 synów. Na starość urodził mu się Kib, który po nim panował. I Kib Miał syna Korichora i gdy Korichor miał 32 lata, zbuntował się przeciwko swemu ojcu i odszedł do kraju Nechor, gdzie zamieszkał. I miał pięknych synów i córki, dlatego też pociągnął za sobą wielu ludzi. I gdy zebrał armię, przyszedł do kraju Moron, siedziby króla i wziął go do niewoli. Tak sprawdziły się słowa brata Jereda, że dostaną się do niewoli. I kraj Moron, będący siedzibą króla, znajdował się w pobliżu kraju nazwanego przez Nefitu w Pustkowie. I Kib do późnej starości żył razem ze swym ludem w niewoli u swego syna Korichora. I na starość urodził się Kibowi w niewoli syn Szule. I Szule był gniewny na swego brata i z wiekiem rósł w siłę i w mądrość. I poszedł na wzgórze Efraima, i wytopił z rudy miecze stalowe dla tych, którzy za nim poszli. Uzbroił ich w miecze i powrócił do miasta Nechor. I stoczył bitwę ze swym bratem Korichorem. W ten sposób oswobodził królestwo i przywrócił je swemu ojcu Kibowi. I ponieważ Szulę to uczynił, ojciec przekazał mu królestwo i Szulę zaczął panować zamiast swego ojca. I szule panował sprawiedliwie w królestwie, które rozpostarło się na całej tej ziemi, albowiem stali się bardzo liczni. I szule miał wielu synów i wiele córek. I gdy Korichor okazał skruchę za wiele zła, które wyrządził, szule wyznaczył go na namiestnika w swym królestwie. I Korichor miał wielu synów i wiele córek, a jeden z jego synów nazywał się Noe. I Noe Powstał przeciwko królowi Szule i swemu ojcu Korichorowi, pociągając za sobą brata Kochora i wszystkich pozostałych braci, a także wielu z ludu. I wydał bitwę królowi Szule, w której zdobył ziemię ich pierwszego dziedzictwa i mianował się królem nad tą częścią kraju. I ponownie wydał bitwę królowi Szule, a gdy go pokonał, wziął go do niewoli i uprowadził do Morona. I już miał wydać go na śmierć, gdy synowie Szule zakradli się do domu Noego nocą i zabili go. I wyłamali bramę więzienia, uwolnili swego ojca i przywrócili mu tron w jego królestwie. I w zastępstwie Noego jego syn zaczął panować i umacniać królestwo, mimo to nie zdobyli więcej przewagi nad królem Szule, któremu razem z jego ludem powodziło się dobrze i który stawał się potężny. I kraj był rozdzielony na dwa królestwa Królestwo Szule i Królestwo Kohora, syna Noego I Kohor, syn Noego, zarządził, że jego lud ma stoczyć bitwę z Szule I w tej bitwie Szule pobił ich i zabił Kohora. I Kohor miał syna, któremu na imię było Nimrod I Nimrod poddał Królestwo Kohora Szule, dzięki czemu znalazł łaskę w oczach szulę że Szule okazywał mu wielkie względy i Nimrod postępował jak chciał w królestwie Szule. I podczas panowania Szule wielu proroków posłanych przez Pana głosiło ludziom, że przez swą niegodziwość i czczenie bożków sprowadzają przekleństwo na kraj i zostaną zgładzeni, jeśli się nie nawrócą. I ludzie im ubliżali i szydzili z nich I stało się, że król Szule wydał ustawę przeciw tym, którzy znieważali proroków I ustanowił prawo na cały kraj, że prorocy mogli pójść dokąd chcieli I dzięki temu prorocy doprowadzili do nawrócenia się ludu I widząc, że ludzie się nawrócili i zaprzestali czynić zło i czcić bożków Pan ich oszczędził i znowu im szczęścił i na starość Szulowi urodzili się synowie i córki. I zapanowania panowania Szule nie mieli więcej wojen. I Szule pamiętał, jak wielkich rzeczy dokonał Pan, przeprowadzając Jego ojców przez wielkie wody do ziemi obiecanej. Dlatego panował sprawiedliwie do końca swego życia.